W pierwszym liście do Koryntian mm. mamy dwa razy powtórzone takie zdanie. Szósty rozdział, dwunasty wiersz. I dziesiąty rozdział, dwudziesty trzeci wiersz. Szósty rozdział, dwunasty wiersz. Wszystko mi wolno. Dziesiąty rozdział, dwudziesty trzeci wiersz. Wszystko mi wolno. Wszystko mi wolno. Dlaczego wszystko mi wolno? Dlatego, że całość dzieła zbawienia wykonał Pan Jezus Chrystus na krzyżu Golgoty. Dlatego, że cała moja grzeszność została przypisana Jemu, gdy On wisiał na krzyżu w trzech godzinach ciemności, a cała Jego świętość i sprawiedliwość została przypisana mi i Bóg na mnie jako zbawionego patrzy jak gdybym nigdy nie zgrzeszył. To jest usprawiedliwienie, czyli Bóg czyni grzesznika sprawiedliwym na podstawie dokonanego dzieła Pana Jezusa Chrystusa. Bóg niczego już od nas nie wymaga. Jeśli uwierzyliśmy w Jezusa, jeśli wierzymy w Syna Bożego, jeśli wierzymy w imię Syna Bożego, już mamy życie wieczne, i wszystko zostało uregulowane, jesteśmy osadzeni w okręgach niebiańskich, jesteśmy domownikami Boga, jesteśmy częścią niebiańskiej rodziny. W momencie, gdy człowiek uwierzy w Pana Jezusa, całe niebo się raduje, że się jeden nawrócił i stał się częścią z nich. Natomiast tutaj nie kończy się to na wszystko mi wolno. 6,12 mówi Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale ja nie dam się niczemu zniewolić. 10,20 z kolei mówi, 23 Wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko buduje. Czyli owszem, gdy jestem zbawiony, mogę sobie żyć Radością nieba i cieszyć się tym, że Pan Jezus Chrystus jest moim Zbawicielem i wszystko mi wolno. Ale ponieważ Duch Święty mieszka w wierzącym, on zaczyna w takim człowieku nowe dzieło. On zaczyna takiego człowieka pobudzać do tego, że być może jeśli żył z kradzieży, to kto kradnie, niech kraść przestanie. Kto cudzołoży, niech założyć przestanie. Kto czcił bałwany, niech przestanie czcić bałwany. Kto żył w jakikolwiek inny sposób niewłaściwy, naruszając zdrowe zasady Słowa Bożego, niech żyje nowym życiem, bo już ma do tego moc i z radością jest stanie pewne rzeczy ku pożytkowi dla innych i ku pożytkowi dla siebie zrealizować. Na chwałę Bogu. I chciałbym, żebyśmy spojrzeli też na to, że te dwa wszystko mi wolno są pewnego rodzaju klamrą. W szóstym rozdziale otwiera się pewien zakres tego, jak definiowane jest wszystko mi wolno, a w dziesiątym w pewnym sensie jest to podsumowane. I chciałbym, żebyśmy dzisiaj przyjrzeli się dziesiątemu rozdziałowi. Czyli przeczytajmy dziesiąty rozdział pierwszego listu do Koryntian. Nie chcę bracia, abyście nie wiedzieli, że wszyscy nasi ojcowie byli pod obłokiem i wszyscy przeszli przez morze i wszyscy w Mojżesza zostali ochrzczeni w obłoku i w morzu,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 aby byli zbawieni. I tutaj widzimy, że apostoł zaczyna ten rozdział dziesiąty. Oczywiście podział na rozdziały to nie jest rozdział natchniony. Został dokonany dla celów technicznych, więc tekst listu do Koryntian należy zawsze rozważać z pominięciem tych numerków, które tu mamy. One jedynie nam pomagają znaleźć się w tekście. Ale skoro już przeczytaliśmy od początku 10 rozdziału, to Paweł tą część wypowiedzi zaczyna od tego, że nie chce, żebyśmy nie wiedzieli, że nasi ojcowie byli pod obłokiem i wszyscy przeszli przez morze. To jest odniesienie do czasu, kiedy za czasów Mojżesza Izrael wychodził z Egiptu, i jest tutaj wskazane na to, że wszyscy w Mojżesza zostali ochrzczeni. Co to znaczy zanurzeni albo ochrzczeni w Mojżesza? Generalnie wskazuje tutaj tekst, że oni stali się częścią społeczności pod wodzą Mojżesza. Czyli tam, gdzie Bóg prowadził z Mojżeszem ten lud, oni stanowili jedną wspólną gromadę, wspólne zgromadzenie na pustyni. Oczywiście to nie jest takie zgromadzenie, jak dziś mamy zgromadzenie zgromadzone przez Ducha Świętego z narodzonych na nowo ludzi, ale jest to trochę podobne, dlatego Paweł się do tego odwołuje. I dalej w trzecim widzimy, że wszyscy też jedli ten sam pokarm duchowy i wszyscy pili ten sam duchowy napój i wskazane jest, że pili ze skały. Jakiej skały? Wyraźnie jest powiedziane, że skałą tą był Chrystus. Dokładnie. Oni już wtedy korzystali z dobrodziejstw tego, kim jest Pan Jezus Chrystus. Te wszystkie dzieła, które Bóg dokonywał, dokonywał z myślą o tym, że któregoś dnia w tym narodzie zrodzi się według ciała Syn Boży przyjmie postać człowieka z tego ciała i zostanie złożony na ofiarę na krzyżu. I to wszystko musiało iść w jednym kierunku, tak żeby to było połączone z tym doskonałym dziełem. I dalej widzimy w piątym wierszu, że ta gromada niestety, ale była owszem co do Zewnętrznych oznak, jednością, ale co do serca, oni byli niewierzącymi i większości z nich nie upodobał sobie Bóg. Polegli bowiem na pustyni. I jeżeli czytamy Księgę Mojżeszową, drugą, widzimy, że oni zresztą nie drugą, trzecią, czwartą. Widzimy, że aż do piątej ten lud jest ludem twardego karku. I ten lud generalnie skarbił sobie cały czas na różne sposoby gniew i był sądzony na różne sposoby przez jego różnorakie oznaki braku wiary. Wydaje się to bardzo dziwne, bo oni przecież przeszli suchą nogą przez Morze Czerwone. Gdybyśmy sobie mogli to wyobrazić, że fizycznie każdy z nas doznał aż takiej manifestacji Bożego działania w swoim życiu, a mimo to byśmy byli zatwardziali. Ale taki jest człowiek. Jeśli pamiętamy króla Salomona, jest powiedziane, że Pan mu się trzykrotnie ukazał. A mimo to Salomon na końcu swego życia oddawał cześć bałwanom. I to jest mocno powiązane z dwunastym wierszem. Tak więc, kto myśli, że stoi, niech uważa, aby nie upadł. Dziś możemy o sobie myśleć różnie. Cieszyć się, że jako zbawiony człowiek zaczę zaczęliśmy czytać Biblię, przeszliśmy przez nasze morze czerwone. Jesteśmy ludem wybranym i możemy sobie pofolgowywać, że czytam Słowo Boże, znam się na wielu rzeczach, nie ze mną takie numery. Nieprawda. Ciało, w którym jesteśmy, to jest jeden element. Drugim elementem jest działanie naszego otoczenia. Świat ma na nas mocny wpływ i... Generalnie diabeł ma różnego rodzaju chytre chwyty na to, żeby nas oszukać. Czy to oszuka nas w sposób frontalnego ataku, czy nas przestraszy, tak jak mówi w liście Piotra, Piotr, żeby siostry się nie dały zastraszyć i wyprzeć ze swojego stanowiska. Czy też pojawi się z Biblią w ręku i nas oszuka używając jakichś sprytnych kombinacji zlepków wersetów, żeby nas wciągnąć w nieposłuszeństwo Bogu. Jest setki, tysięcy, milionów kombinacji ataku na wierzącego. I diabeł wykorzystuje te wszystkie możliwości. Plus to, że my jesteśmy w tym ciele i często nawet nie potrzebujemy działania ani świata, ani diabła, żeby upaść. Więc jeżeli nie czuwamy, nie trzymamy się cały czas Pana Jezusa, to ryzyko upadku rośnie. Dlatego tak więc kto myśli, że stoi, niech uważa, aby nie upadł. I jeśli pożądamy złe rzeczy, tak jak Izraelici pożądali, wystawiamy się na to, żeby łatwiej być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 To jest odniesienie do wydarzenia, które stało się, gdy Mojżesz był na górze. Dostał 10 przykazań. W tym czasie ludzie zażądali, żeby stworzyć im wizerunek Boga. I Aaron stworzył wizerunek w postaci cielca. I powiedział, to są bogowie, którzy cię wyprowadzili z Egiptu. I my też czasami mamy taką pokusę, żeby Boga sobie, gdy nie rozumiemy jakiegoś fragmentu ze Słowa Bożego, uczynić na jakąś kombinację naszych myśli. Czyli zamiast powiedzieć, Boże, ja nie rozumiem tego fragmentu. Daj mi mądrość, żebym znalazł odpowiedź i czekać na Pana. To my czasami chcemy, sobie przez swój spryt i swoje kombinacje wyobrazić, że Bóg jest taki lub inny. I wychodzi nam wtedy cielec. Nie ma wtedy to nic wspólnego z prawdziwym Jezusem. Dlatego bądźmy bardzo ostrożni, bo wtedy wpadamy w ryzyko bałwochwalstwa. Jeżeli sobie wyobrażę na przykład Jezusa jako bardzo miłego takiego, jak świat go przedstawia. To jest szokujące, bo kiedyś usłyszałem taką rozmowę, że gdybyś był taki jak Pan Jezus, to ludzie by Cię lubili. Cóż za fałszywa myśl. Przecież świat ukrzyżował Pana Jezusa. Więc jeśli będziesz taki jak Jezus, to świat Cię znienawidzi i wypluje, a nie będzie Cię lubił. I jeżeli sobie stworzymy fałszywego Jezusa, to jeśli go będziemy naśladować, tego fałszywego Jezusa, to niestety będziemy bałwochwalcami. Dlatego nie jest tak, że to przez pomyłkę w tym pierwszym liście do Koryntian, 10 rozdział, do wierzących, zgromadzonych do imienia Pana Jezusa, Paweł mówi, nie bądźcie bałwochwalcami. Bo to jest cały czas aktualne. Każdy z nas tu na sali, jest zagrożony tym, że będzie bałwochwalcą. Ósmy wiersz. Nie dopuszczajmy się też nierządu, jak niektórzy z nich się dopuszczali. I padło ich jednego dnia 23 tysiące. To jest odniesienie do liczb 25 Liczb to jest trzecia czy czwarta Księga Mojżeszowa? Czwarta. czwarta. Czyli czwarta Księga Mojżeszowa, zerknijmy, 25 rozdział. Potem Izrael zamieszkał w Shittim i lud zaczął uprawiać nieżąc z córkami Moabu. One zapraszały lud do ofiar swoich bogów, a lud jadł i oddawał pokłon ich bogom.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 tego Izraelitę oraz kobietę przez jej podbrzusze i plaga wśród synów Izraela została powstrzymana, a tych, którzy umarli od tej plagi, było 24 tysiące. I to jest właśnie do tego odniesienie. Jeżeli teraz weźmiemy to, co tam się wydarzyło do naszych warunków, to jest właśnie każda próba Przęgnięcia się ze światem w jedno nierówne jarzmo. I tam widzieliśmy, że zaczęli się Izraelici łączyć z córkami obcego Boga. Że y, zachodziły mieszane związki. Czyli Izraelitki brały sobie pogańskich współmężów. Izraelici brali sobie pogańskie żony. I generalnie święte potomstwo mieszało się z potomstwem tego świata. I to jest dzisiaj bardzo poważne zagrożenie, także i dziś. I Słowo Boże mówi, że nie należy brać jednego wspólnego jarzma z niewiernymi, bo ono jest nierówne. Każdy wół, jeżeli jest w jednym jarzmie, ma ciągnąć tak samo. Ale jeżeli jeden chce iść do nieba, a drugi nie wie, gdzie chce iść, to będzie to źle szło. I tak to niestety się odbywa. Czyli jest tutaj to określone jako nierząd. Jest to generalnie rzecz, która nie powinna mieć między nami miejsca. Dlatego, że my mamy jednego oblubieńca, Pana Jezusa Chrystusa. I jakiekolwiek związki miłosne z kimś, kto nie należy do Chrystusa, są nierządem. To oczywiście prowadzi do tego, że yy, wzorcowo powinno być tak, że yy, to, o co nas oskarżano już w pierwszym wieku, chrześcijan, Rzymianie sobie zachydzali w ten sposób, że oni tam wychodzą między siostrami i braćmi biorą śluby. Oczywiście Brat i siostra w Chrystusie. Rzymianie tego nie rozumieli. I było tak, że tylko można było wziąć siostrę za żonę. Siostrę chrześcijankę. I potem jeszcze jeśli ta siostra stała się chrześcijanką przez zwiastowanie tego brata, no to taki Rzymianin to już w ogóle mu uszy więdły. Że wyszedł nie dość, że za swoją córkę, to jeszcze za swoją siostrę i jest jego żoną ta kobieta. Więc generalnie musimy o tym pamiętać, że nie wolno mieszać tych rzeczy. Mamy tu powiedziane, że nie dopuszczajmy się też nierządu, jak niektórzy z nich się dopuszczali. I padło ich jednego dnia bardzo dużo ludzi. I nie wystawiajmy na próbę Chrystusa, jak niektórzy z nich wystawiali i poginęli od wężów. To jest z kolei sytuacja znana nam z Jana trzeci rozdział, gdzie Pan Jezus się do tego odwołuje, że jeśli ktoś uwierzy w Pana Jezusa, ma zbawienie. A z kolei w czasach Mojżesza to była taka sytuacja, że ci ludzie zgrzeszyli i Pan zesłał na nich węże. I w tym momencie, gdy wołano do Pana, jako lekarstwo zaproponowane zostało, że Bóg yy, zlecił Mojżeszowi wykonać takiego miedzianego węża, na którego każdy spojrzy, każdy kto spojrzy, będzie uzdrowiony. Ale tutaj było jednak źródłem tego wystawianie na, próba, na próbę Chrystusa. I ta próba, która dotyczyła po prostu wystawiania Boga na próbę, to jest generalnie każda sytuacja, w której nadużywamy Bożej przychylności. Czyli jeżeli wiem doskonale, czego Pan ode mnie wymaga, a ja tego nie chcę wykonać, nie chcę w tym działać, to nie zdziwmy się, że to będzie tak potraktowane, jak wystawianie Chrystusa na próbę. Mamy Słowo Boże. Każdy z nas ma inne poznanie Słowa Bożego. Jedni znają je lepiej, bo więcej poświęcają czasu na czytanie Słowa Bożego. Inni znają je słabiej, nie ze swojej winy, bo przykładają się do tego, ale zwyczajnie są ludźmi, którzy z powodów Takich, że są prostymi ludźmi, wolniej się uczą. I Bóg to wie, jakie Ty masz poznanie Słowa Bożego. Bóg wie, ile i jak bardzo Ty Go miłujesz. I doskonale wie, jakie masz poznanie. I to jest bardzo ważne, żeby się nie porównywać z innymi. Że ten robi to tak, a ja tak. Bo Ty masz patrzeć tego, jakie Ty masz, poznanie i z tego jesteś odpowiedzialny, za to jesteś odpowiedzialny, jakie masz osobiste poznanie. I może się okazać, że jeden będzie lepiej pewne kwestie rozumiał, ale będzie bardziej nieposłuszny w tym, bo będzie sobie folgował, a drugi może nawet takiej rzeczy ze Słowa Bożego jeszcze nie rozważył i nie poznał, a będzie Panu milszy. Ja pamiętam, jak się nawróciłem, to czytałem Biblię po raz pierwszy i paliłem papierosy. Koledzy katolicy mieli ze mnie niezły ubaw. Nie rozumieli tego, że ja jako dziecko Boże byłem milszy Bogu niż ten, który po prostu owszem nie palił, ale nie był jego dzieckiem. Ja jeszcze nie wiedziałem, że to jest niepożyteczne, żeby się oddawać nałogowi. Po prostu... Uznałem, że skoro jeszcze nie wiem ze Słowa Bożego na ten temat, to ten temat zostawiam do skorygowania w czasie późniejszym, jeśli wymaga skorygowania. W ogóle nie byłem świadom, że to może mieć cokolwiek wspólnego z czymkolwiek. Dopiero gdy trafiłem, że ciało jest świątynią Ducha Świętego i kto niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, zaczęło do mnie przemawiać, że być może to, w jaki sposób to ciało utrzymuję, ma również znaczenie. I zrozumiałem, że zanieczyszczanie go nikotyną nie jest najlepszym sposobem utrzymywania tego ciała. Ale to już jest rzecz, która jest trudna. To nie jest rzecz, którą mamy napisaną w Słowie Bożym nie niepala. Nie ma takiego przykazania. I może się okazać, że jakiś wierzący nawet po 70 latach chodzenia z Panem dalej będzie palił, bo jest prostym wierzącym i on kiedyś bił żonę i zrozumiał, że ma nie bić żony i to jest jego całe osiągnięcie w chrześcijańskim życiu. Jeżeli tak jest, jest szczery przed Panem, to Pan to wie. I to są rzeczy specjalnie przeze mnie podane jako taki jaskrawy przykład, żebyśmy nie wystawiali na próbę Chrystusa na podstawie własnego zrozumienia Słowa Bożego, jak Duch Święty z nami wykonuje pracę. Ani nie szemrajcie, jak niektórzy z nich szemrali i zostali wytraceni przez niszczyciela. To jest strasznie poważny grzech. Szemranie przeciw Panu. Czyli jeżeli Bóg wskazuje nam jakąś drogę, a my zaczynamy ją kontestować, zaczynamy się zastanawiać, czy to tak należy robić, bo przecież inni tak tego nie robią. To jest również rzecz, która tutaj wiele psuje. A to wszystko przydarzyło się im dla przykładu. I zostało napisane dla napomnienia nas, których dosięgnął kres wieków, kres czasów. I właśnie te przykłady są dla nas. To nie jest tak, że to było tylko zapisane w Starym Testamencie, a my teraz nie mamy z tego powodu z tego korzystać. I przechodzimy do tego dwunastego wiersza. Tak więc, kto myśli, że stoi, niech uważa, aby nie upadł. Tu chodzi oczywiście o stanie w Panu, i o popadnięcie w grzech. Chodzi o to, żebyśmy nie byli zadufani w sobie, że ja już wszystko poznałem, jestem w świetnym położeniu i takie myślenie jest bardzo niebezpieczne. Zwłaszcza gdy widzimy kogoś, kto sobie nie radzi, może nas kusić. Ho, ho, ja nie jestem jak ten celnik. Dziękuję Ci, Panie, że robię to i tamto. Tak jak Faryzeusz się modlił, taka myśl może się wkraść w nasze serca. I to nie powinno w ogóle mieć miejsca. Pilnujmy swoich serc, żeby coś takiego się nie pojawiło. Nie nawiedziła was pokusa inna niż ludzka. 13 wiersz. Lecz Bóg jest wierny i nie pozwoli, żebyście byli kuszeni ponad wasze siły ale wraz z pokusą da wyjście, żebyście mogli ją znieść. Jest to twarda reguła. Bóg nie pozwala, żebyś miał więcej ciężaru, niż jesteś w stanie unieść. To jest rzecz, którą ja kiedyś osobiście przeżyłem. Samuel w wieku trzech miesięcy miał zdiagnozowanego nowotwora wątroby. I wtedy, jak się modliliśmy, gdy lekarz nam powiedział, że dla niego nie ma już żadnego ratunku, że mamy nacieszyć się dzieckiem, że guz będzie rósł, zajmie całą wątrobę i dziecko umrze, bo guz jest za blisko żyły głównej i medycyna na tamtym etapie nic nie jest w stanie zrobić. I powiedział, że mamy nacieszyć się dzieckiem. Tyle ile będzie żyło, tyle naszego, potem pogrzeb, do widzenia. I wtedy zrozumiałem, że ten wiersz jest dla mnie. Powiedziałem żonie, że Pan nie daje więcej, niż jesteśmy w stanie unieść. A to wygląda na coś, co jest cięższe od tego, co jesteśmy w stanie unieść. Więc Pan Jezus musi to wziąć. I co się okazało? Że zaraz po tym Gus zaczął maleć. Co obrazowanie, guz był coraz mniejszy. Aż w wieku 8 miesięcy ten lekarz powiedział, że guza nie ma. Nie ma już znaczenia diagnostycznego. Yy, I było to po prostu ewidentne. Od tego momentu, gdy to złożyliśmy na Pana, Pan to przejął. I Samuela macie tu dziś na sali. Jest to rzecz oczywista. Bóg nie daje więcej, niż jesteś w stanie unieść. Tak mówi Słowo Boże. Mój przykład nie jest tutaj ważny. Ważne jest to, że Słowo Boże tak zwiastuje i można się tego uchwycić. Dlatego, moi najmilsi, uciekajcie od bałwochwalstwa. Każda siła, która próbuje cię odciągnąć od Chrystusa, nie ma szansy, czy to przez strachę, czy w inny sposób Cię przerazić. Bo masz pewność, że Pan Jezus Cię zawsze wyciągnie. Nie możesz bać się swojego pracodawcy, który Cię straszy. Nie możesz się bać okoliczności, które wyglądają groźnie. Dlatego, że Pan nigdy nie da więcej, niż jesteś w stanie unieść. Uciekaj do Pana Jezusa i On Cię z każdej sytuacji wyrwie. Nie ma podstaw, bo bałwochwalstwo to jest czczenie kogoś innego niż Boga. Bóg jest nad wszystkimi pracodawcami, Bóg jest nad wszystkimi okolicznościami i do Pana zawsze przychodź z wszystkim. Nie, do, nie, nie kombinuj po ludzku, że o teraz to ja muszę tak to wykombinować, żeby to obejść. Nie, zawołaj do Pana, Pan Cię wspomoże. Mówię jak do mądrych, osądźcie sami, co mówię, i teraz Paweł przechodzi do bardzo ciekawej kwestii związanej z tym, co robiliśmy do południa, czyli do łamania chleba, do stołu pańskiego. Odwołuje się do tego, że kielich błogosławieństwa, który błogosławimy, czy nie jest wspólnotą krwi Chrystusa? Tak, ten kielich, który tutaj mieliśmy jako symbol krwi przelanej przez Pana Jezusa, to jest równocześnie symbol wspólnoty krwi Chrystusa. Wspólnoty, czyli my wszyscy jesteśmy, podobnie jak wtedy lud za Mojżesza, jednością taką, która jest jedno, całe, widziane przez Boga. I chleb, który łamiemy, czy nie jest wspólnotą ciała Chrystusa? Każde dziecko Boże w momencie, gdy jest narodzone na nowo, Otrzymuje Ducha Świętego i ten Duch Święty zanurza takiego wierzącego w ciało Chrystusa. To znaczy scala go z wszystkimi wierzącymi na całym świecie. Jeśli gdzieś na Mauritiusie jest wierzący i w Ostrzeszowie jest wierzący, w Grabowie jest wierzący, w Wieruszowie jest wierzący, oni wszyscy są częścią jednego tego samego ciała. To nie jest tak, że Bóg ma kilka ciał. To jest dla nas niezrozumiałe, bo my byśmy chcieli to widzieć, że jakoś tak po ludzku sobie potrafić wyobrazić. Nie, to tak nie działa. To jest Boży plan, Boże działanie. I Duch Święty wszczepia, włącza w jedno ciało tych, którzy są Jego. I w tym momencie oni stanowią jedną nierozerwalną całość. A to, że jako ludzie, czasami ludzie dzielą się na różnego rodzaju rozłamy, partie. Szkoły opinii, to jest nieboże działanie, to nie ma nic wspólnego ze Słowem Bożym. My jesteśmy wszyscy jedno w Panu Jezusie Chrystusie. Każdy wierzący, który uwierzył w zbawienie przez Pana Jezusa, Pana Jezusa w Jego imię i wyznał swoje grzechy Bogu, jest częścią tego ciała, częścią tej wspólnoty ciała Chrystusa, częścią tej wspólnoty krwi Chrystusa. I właśnie ten kielich. I ten chleb symbolizuje tą jedność wszystkich wierzących na całym świecie. My bowiem, choć liczni jesteśmy, jednym chlebem i jednym ciałem jesteśmy. Dokładnie. Wszyscy znani Bogu wierzący na całym świecie są tym jednym chlebem i tym jednym ciałem. Bo wszyscy jesteśmy uczestnikami, jednego chleba czy mocniej można to jeszcze podkreślić nie da się i teraz odwołuje się Paweł do Izraela według ciała Czy ci, którzy jedzą ofiarę nie są uczestnikami ołtarza tak właśnie było, że ci, którzy uczestniczyli w izraelskich yy, składanych przez Izraela ofiarach byli częścią tego ołtarza na którym te ofiary były składane więc, jeżeli taka ofiara byłaby składana w złym miejscu, na złym ołtarzu, to byłoby to bałwochwalstwo. I tak właśnie było między innymi, gdy Izraelici składali te ofiary demonom w czasie buntów. I było to naruszenie Słowa Bożego, powodujące, że oni wtedy stawali się jedno z Baalem. Cóż więc chcę powiedzieć, że Bożek jest czymś, albo ofiara składana bożkom jest czymś? 19 wiersz tak pyta. Raczej Paweł koncentruje się na tym, że 20 wiersz, to co poganie ofiarują, ofiarują demonom, a nie Bogu. I dokładnie tak samo z nami by było. Gdybyśmy sobie tutaj zrobili kielich i chleb, czyli zewnętrznie fajnie, ale byśmy się zgromadzali wokół jakiejś nauki. Na przykład byśmy stali się miłośnikami, nie wiem, jakiegoś Jana Kowalskiego, miałby fajne nauki, byśmy uznawali, że tylko ci, co y, idą za tymi naukami, są naszymi braćmi i siostrami. To wtedy jest to sekciarski stół i nie jest to Bogu ofiarowane tylko demonom bo jest to wtedy całkowicie nie tak, jak Bóg przewidział. Bóg przewidział, że my mamy się gromadzić w jedności, w zrozumieniu, że każde dziecko Boże ma miejsce przy stole pańskim i jest reprezentowane przez ten chleb i przez ten kielich, społeczność krwi i społeczność ciała. Bez wyjątków. Nie ma podstaw do tego, żeby rozdzielać to w jakikolwiek partyjny czy sekciarski sposób. Wtedy byłoby to nie ofiarowane Bogu, tylko ofiarowane demonom. I Paweł mówi, a nie chciałbym, żebyście mieli społeczność z demonami. Nie możecie pić, kiel pić kielicha Pana i kielicha demonów. Nie możecie być uczestnikami stołu Pana i stołu demonów. To też jest bardzo ważne. Jeżeli teraz ja bym dzisiaj łamał z wami chleb, a za tydzień poszedłbym do Adwentystów, dnia siódmego łamać chleb. Taka dziwna nazwa, może większość z was nie zna jej. Generalnie są to ludzie, którzy uważają, że Jezus Chrystus jest Archaniołem Michałem. Jest to czysto demoniczna nauka. I teraz, gdybym z nimi łamał chleb, to zjednoczyłbym się w tym. I składałbym ofiarę demonom. W momencie, gdybym chciał znowu łamać chleb na zasadzie jedności ciała Chrystusa, no to złączyłbym stół Pana z demonami. Tak jak tu Paweł mówi, że to, co jest ofiarowane demonom, nie może być mieszane z tym, co jest ofiarowane Panu. Nie możecie pić kielicha Pana i kielicha demonów. Nie możecie być uczestnikami stołu Pana i stołu demonów. Nie da się tych rzeczy połączyć. Dlatego też mamy tą praktykę, którą w Nowym Testamencie miały zbory, że nawet apostoł Paweł, gdy się nawrócił, to bracia go nie chcieli przyjąć do zgromadzenia. Musiał się pojawić świadek, o ile dobrze pamiętam, Barnaba, bo na zeznaniu dwóch lub trzech Świadków będzie każda sprawa oparta i musiał o nim zaświadczyć, że to jest brat. I dopiero wtedy go przyjęli do społeczności. I też pełno jest listów polecających w Nowym Testamencie. Większość listów, które mamy, to są listy polecające, które przy okazji niosą doktrynę. Dlatego mamy na końcu pozdrówcie Febę, pozdrówcie tego, pozdrówcie tamtego, temu wystawiam dobre świadectwo i tak dalej. To są typowe listy polecające. I też, jeżeli teraz wierzący przyjeżdża, jak ja pojechałem na przykład do braci yy, za granicą, to dostałem od zgromadzenia list polecający, i tam na miejscu byłem przyjmowany, tak jakbym od zawsze tam był na zgromadzeniach, bo było podpisane przez dwóch braci z Grabowa-Wieruszowa, że znamy tego brata, że ten brat. Chodzi z nami według Słowa Bożego. I tamci bracia to przeczytali i uznali, że mogą ze mną łamać chleb. Na zasadzie jedności ciała, jedności krwi Pana Jezusa. Natomiast dlaczego to jest ważne? Dlatego, że w tym momencie jestem tu znany na miejscu. Inny brat jest znany na miejscu, gdzie on żyje. I jeżeli... Ktoś byłby wykluczony za grzech, tak jak w Koryntian mieliśmy piąty rozdział, że człowiek żył z żoną ojca swego i musiał być wykluczony, wyrzucony za ten grzech, to przecież jeżeli on by teraz powiedział, a ja wierzę w Chrystusa, tu mnie wyrzucili w Koryncie, to sobie podjadę do Tesaloniki i tam mnie bracia przyjmą. No nie, nie miałby listu, by spytali, skąd jesteś? Z Koryntu. Masz list od braci z Koryntu? No nie mam. No i nie mógłby mieć, bo jest wykluczony. Za grzech. A jeżeli by nie było tego systemu, który Duch Święty wprowadził, czyli listy polecające, no to taki przyjechałby i by powiedział, wierzę w Chrystusa, no być może wierzy. Ale żył z żoną ojca swego i za to został wykluczony, bo nie chciał tego grzechu porzucić. I przyjeżdża do Tesaloniki i sobie staje się źródłem właśnie złamania tego wiersza. Nie możecie pić kielicha Pana i kielicha demonów. Nie możecie być uczestnikami stołu Pana i stołu demonów. Jego praktyczne stanie było fatalne. Żył z żoną ojca swego. To ogromnie brzemienny w konsekwencjach grzech bo wtedy Paweł powiedział, że nawet w świecie takiego grzechu nie było że nawet ludzie tamtego czasu byli niewierzący tym zdruzgotani, że tak można, a to był zdemoralizowany dość mocno rejon i nawet takiego grzechu nikt nie popełniał i ten człowiek gdyby nie było tej zasady, nie możecie pić kielicha pana i kielicha demonów po prostu przyjechałby sobie do Saloniki, czy do Wieruszowa i byśmy musieli go przyjąć, bo byśmy go spytali wierzysz Pana Jezusa? Tak, wierzę. O, siadaj bracie, witaj. Nie, tak to nie działa. Czy będziemy pobudzali Pana do zazdrości? 22 wiersz. Czy jesteśmy mocniejsi od Niego? Nie, nie jesteśmy mocniejsi od Pana, dlatego nie powinniśmy Próbować pobudzać Pana do gniewu, do zazdrości. Bo Pan jest zazdrosny. Bóg ma prawo być zazdrosny jako jedyny. Ja nie mam prawa być zazdrosny. Ty nie masz prawa być zazdrosny. Bóg ma prawo być zazdrosny. I jest. I wszystko mi wolno, ale nie wszystko jest pożyteczne. Wszystko mi wolno, ale nie wszystko buduje. To jest bardzo ważne. Co buduje? Co wznosi świadectwo Chrystusa na ziemi? Co jest przydatne? Bo moglibyśmy też się zastanawiać nad wieloma rzeczami. Może sobie wprowadzimy tutaj na zgromadzenia muzykę instrumentalną. Tak fajnie ożywiłoby to wszystko. Ale w Nowym Testamencie, w odróżnieniu od Starego, Nagle milkną instrumenty. W Starym Testamencie psalmy wszystko było z oprawą muzyczną, muzycznych instrumentów. Nagle w Nowym Testamencie nie widzimy, że Paweł grał na gitarze, na zgromadzeniu Jan, żeby piszczałki używał i tak dalej. A wcześniej przecież były instrumenty wszechobecne. Między innymi jest to po to, że wszystkie dodatki, które są ponad Słowo Boże, wprowadzają podziały. I jeżeli byśmy teraz sobie powprowadzali różne udziwnienia, to niektóre byłyby przyjemne dla wszystkich. I nagle żyjemy sobie tutaj Wieruszowie-Grabowie. Okazało się, że jesteśmy zborem, który wyjątkowo lubi heavy metal. I przychodzi brat, który lubi klasyczną. I nie może być na zgromadzeniu, bo nie lubi heavy metalu. No ale przecież heavy metal to nie jest kwestia chrześcijańska. To jest całkowicie niezwiązane ze Słowem Bożym. Dlatego nie powinniśmy wprowadzać żadnych rzeczy, których Słowo Boże nie definiuje. Dlatego, żeby każde dziecko Boże nie tylko duchowo mogło być reprezentowane przez stół i chleb na tym stole i kielich, ale żeby faktycznie nie było faktycznych barier przyjęciu go. Moglibyśmy wprowadzić zasady. Tylko muszka i garnitur no nie ma Słowo Boże takich wymagań od wierzących. Paweł apostoł niezbyt często nosił krawat. Myślę, że chodził nawet dość często w sandałach albo na bosaka. I kwestie tego typu nie mają prawa być używane. To czego Słowo Boże jasno nie mówi, to to nie jest ważne. A jeśli o czymś mówi niejasno, to to nie jest ważne. To jest bardzo prosta zasada. Nie wolno nam podziela, dzielić ciała chrystusowego ze względu ani na naukę, ani na praktykę. Mamy Słowo Boże jako nasz wykładnik i mamy się tego trzymać co najważniejsze. To, co jest najważniejsze, jest jasne. To, co nie jest ważne, nie jest jasne. I właśnie o tym mówi 24 wiersz. Niech nikt nie szuka własnego dobra, lecz dobra bliźniego ktoś by mógł powiedzieć no ale bez tej muzyki instrumentalnej to ja przysypiam a w ogóle ten brat po lewej to to zamiast śpiewać to prawie ziewa i tak dalej nie nie szukaj własnego dobra lecz dobra bliźniego po prostu jeśli będziemy wprowadzać rzeczy których nie ma w Słowie Bożym to będziemy niszczyć a nie budować Słowo Boże jest doskonałe i jest napisane przez Boga, wiedząc, jak będzie przez te wszystkie wieki aż do końca. Ono było doskonałe w XVI wieku, ono było doskonałe w X wieku, ono jest doskonałe w XX wieku i w XXI. Jeśli Pan da kolejne, to też będzie doskonałe. Nie jest tak, że czegoś mu brak i specjalnie są wyważone pewne kwestie w ten sposób, żeby to zawsze było aktualne bo jeżeli by były powprowadzane dziwne rzeczy to by się nagle okazało, że musimy chodzić w jakimś stroju z trzeciego wieku dzisiaj albo, że musimy robić rzeczy typowe dla drugiego wieku których już dziś nikt nie robi, byśmy wyglądali na dziwolągów Słowo Boże nie wprowadza nas w żadne takie bzdury chrześcijanie jeżdżą samochodami, latają samolotami, używają smartfonów. Dlatego właśnie, że Słowo Boże nie ma tego typu różnych, niepotrzebnych barier. Wszystko, co sprzedają w wiatkach, jedzcie. O nic nie pytając ze względu na sumienie. To jest właśnie to. Wszystko, co sprzedają w wiatkach, jedzcie. Kiedyś Miałem taką yy, kwestię właśnie z kolegą, który mnie zaprowadził na ewangelizację. On był adwentystą dnia siódmego w tym momencie, kiedy mnie zaprowadził na tę ewangelizację. I on był zwolennikiem podziału na czyste, nieczyste jedzenie i tak dalej, i tak dalej. Wydziwiał na różne sposoby. Inny z kolei nie je mięsa w ogóle, bo zabija to zwierzęta, a one cierpią i tak dalej, i tak dalej. Tego typu rzeczy są poza chrześcijaństwem. Bo jest powiedziane wszystko, co sprzedają w wiadkach jedzcie. I nie możemy robić barier. Oczywiście, jeżeli ktoś z jakichś powodów nie lubi kaszanki, no to nie jest tak, że on ma jeść kaszankę, bo jest złym chrześcijaninem, jak nie je kaszanki. Tak nie ma. Wszystko, co sprzedają w jatkach, jedzcie. Tu jest powiedziane wyraźnie, pańska bowiem jest ziemia i wszystko, co ją napełnia. Jeżeli ktoś lubi żabę, smacznego. Jeśli zaprosi was ktoś z niewierzących, a chcecie iść, jedzcie wszystko, co przed wami postawią. O nic nie pytając ze względu na sumienie. Nic. Nie interesuje nas. Nie ma barier. On nawet mógł poświęcić to jedzenie demonom. Mnie to nic nie obchodzi. Dla mnie to Istnieje tylko Pan Jezus. Dopiero, gdy On powie, a wiesz co, ten kotlet to był Najświętszej Marii Pannie poświęcony i jak go jesz, to stajesz się częścią wielkiego wotu na coś tam. O to jest 28 wiersz. Lecz jeśli ktoś wam powie, to jest ofiarowane bożkom. Dopiero wtedy nie jedzcie ze względu na tego, który to powiedział, nie ze względu na ciebie. Bo dla ciebie dalej to ten fakt poświęcenia nie ma żadnego znaczenia. On ma znaczenie dla tego, kto to się pochwalił. To wtedy, o nie, w tym nie mogę uczestniczyć, bo to cię pogrąży. Pańska bowiem jest ziemia i wszystko, co ją napełnia. Znowu jest powtórzone z 24 psalmu. Pańska jest ziemia i wszystko, co ją napełnia. Nie może być coś ofiarowane bożkowi, bo przecież to jest pańskie. To jest nielegalne. Jeżeli ktoś coś poświęci demonowi, to to nie ma żadnej mocy. Są pewne rzeczy, które nie mają mocy. To tak jak ja bym teraz wziął Pawła samochód i ofiarował Krzysztofowi. No przecież to nie jest mój samochód. Nie mogę tego zrobić. Z mocy prawa jest to działalność niemająca sensu. I to właśnie jest tutaj tak samo. Ktoś bierze pańskie rzeczy... I mówi, że ofiarował komuś tam. Na jakiej podstawie? To nie jest twoje. Nie możesz tego zrobić. Też jest takie powiedzenie, nie ma bowiem mocy przekleństwo nad Jakubem. Tak jest powiedziane i dokładnie tak jest, że nad wierzącymi nikt nie może wypowiedzieć przekleństwa, bo Pan nam błogosławi, a jedyną osobą uprawnioną do przeklinania jest Bóg. Więc jeżeli Bóg nam błogosławi, to żadne przekleństwo nad nami nie ma mocy. I pańska jest ziemia i wszystko, co ją napełnia, jest podobną zasadą, uniwersalną. Właścicielem jest Pan. Więc nie ma możliwości, żeby ktoś coś ofiarował demonowi w sposób skuteczny. Ale sumienie, mówię, nie Twoje, lecz tego drugiego. Czyli tego, który się tam chwali, że to jakiś wielki mistrz ze wschodu coś tam zrobił i ofiarował coś tam. Wtedy ze względu na tego człowieka, co on tam powiedział, że to czy to jakiemuś Allahowi coś poświęcił, czy komuś, to wtedy w tym momencie nie bierzemy w tym udziału. Jeśli on to ujawnił, że to ma charakter dla niego religijny lub w jakiś inny sposób, nas w jego oczach do czegoś zobowiązuje temu bożkowi. Bo jeśli ja z dziękczynieniem coś spożywam, to czemu mam być spotwarzany za to, za co dziękuję? Komu dziękuję? Przecież dziękuję Bogu. Jedynemu, który jest właścicielem, bo Pańska jest ziemia i to, co na niej. Tak więc czy jecie, czy pijecie, czy cokolwiek innego robicie, wszystko róbcie ku chwale Boga. Dokładnie. Nie obchodzi mnie to, co inni na dany temat sobie myślą, chyba że powiedzą, że ma to dla nich właśnie znaczenie takie, że teraz jeśli ja w tym uczestniczę, to dla niego jest to element, który powoduje, że go w tym kulcie bardziej zagłębię. Nie bądźcie zgorszeniem ani dla Żydów, ani dla Greków, ani dla Kościoła Bożego. To jest bardzo ciekawy ten podział na te trzy grupy. życi, Grecy, Kościół Boży Żydzi i Grecy naturalnie to jest powiedziane tak, że Żydzi to są ci z narodu wybranego którzy po Jakubie który stał się Izraelem są ludem Bożym Grecy z kolei to jest grupa ludzi którzy nie są Żydami ale nie są wierzącymi i trzecia grupa Kościół Boży Czyli ci, którzy zarówno z Żydów, jak i z Greków, stali się częścią ciała Pana Jezusa Chrystusa. Ktoś, kto był Żydem, a uwierzył w Pana Jezusa, już nigdy nie jest więcej Żydem. Ktoś, kto był Grekiem i uwierzył w Pana Jezusa, już nigdy więcej nie jest Grekiem. Jest częścią Kościoła Bożego. Więc nie ma znaczenia to, że on kiedyś nosił jaormułkę lub, że zjadał myszy. Nie ma to najmniejszego znaczenia. Jest dzieckiem Bożym, jeśli uwierzył w Pana Jezusa. Jest częścią Kościoła Bożego i obowiązują go tylko i wyłącznie regulacje dotyczące Kościoła Bożego. Kościoła, jedynego Kościoła Bożego, bo jest tylko jeden Kościół Boży z głową którą jest Chrystus. I dalej Paweł kończy ten fragment. Tak i ja się chcę we wszystkim podobać. Albo tak jak i ja się wszystkim we wszystkim podobam. Nie szukając w tym własnej korzyści. Ale korzyści wielu. A po co ta korzyść wielu? Aby byli zbawieni. Bo naszą koroną chluby przed Panem są ci, którzy są zbawieni w wyniku zwiastowania przez nas Słowa Bożego do tych osób. I to jest jedyny klejnot, który do nieba wniesiemy. Korona chwały, korona chluby, w której diamencikami czy kosztownymi kamyczkami są ci ludzie, których pozyskałeś dla Chrystusa w jaki sposób zbudowałeś współwierzących. To wszystko składa się na tą koronę chluby. Nie żadne inne rzeczy. Nie jest ważne, ile poznałeś. Ważne jest, ile z tego twojego poznania wyszło rzeczy, które ratują ludzi i budują Kościół Boży. Ile dzięki temu nie szukając własnej korzyści, szukałeś korzyści wielu, aby byli uratowani, zbawieni, żeby uwierzyli w Pana Jezusa. I to jest kluczowy punkt. Ja tylko do 25 wiersza chciałem dopowiedzieć... Wszystko co się sprzedaje w wiatkach, o oni nie pytając, może właśnie mogliśmy się czasami zastanawiać, dlaczego to jest napisane tutaj w takim miejscu yy, o tym wspomniane. Generalnie jeśli się przyjrzymy właśnie Żydom, yy, kiedy oni na przykład mieli zakazy jedzenia na przykład mięsa yy, wieprzowego, czy na przykład yy, w ogóle yy, jakoś tam niezabitego w obrzędzie. Yy, ofiarowania przed świątynią, czy tak jak dzisiaj się mówi, że y, po prostu nie jest to rytualnie ubite, no to wtedy na przykład taki Żyd nie ja Ja się z tym spotkałem właśnie, kiedy tam przylecieli do nas y, Araby w jakichś tam sprawach, to też nie chcieli jeść miejsca w ogóle ponieważ nie wiedzieli co tam w tym mięsie po prostu jest, skąd ono pochodzi dlatego woleli, po prostu wybrali, że oni chcą na obiad rybę, bo nie chcą mięsa w ogóle po prostu. i dlatego to jest napisane po prostu, że chrześcijanin nie ma takiego po prostu yy, nie jest dla niego to już istotne po prostu w jaki sposób to mięso jak gdyby yy, jest, czy było poświęcone po prostu w jakiejś tam świątyni w ten czy w inny sposób, po prostu jest sam podziękuję za to jedzenie, po prostu to jest miłe i dobre przed Bogiem i to ma jeść w nic się nie wdawając po prostu. Panie, ja bym chciał wspomnieć tutaj, było wspominane o jedności ciała chrystusowego, o tym, żebyśmy, możemy powiedzieć, mieli, mając ten jeden chleb i ten jeden kielich, korzystali z tego. Oczywiście tu jest jakby inny kontekst, z tego, chodzi o, o raczej o, o to niełączenie się do tego jednego ciała, niełączenie może być wszystkich wierzących, ale chcielibyśmy się skupić na tym, abyśmy korzystali z tego jednego chleba i pili z tego jednego kielicha. I nie odkładali go na bok i tym samym, jak można powiedzieć, chcieliśmy uczestniczyć w tym, co Pan Jezus nam dał i co mamy zapisane w Słowie Bożym i co jest prawdą, że wtedy ci Koryntianie i wszyscy wierząci korzystali z tego chleba i pili z tego kielicha, i nie nie przesuwali go dalej, nie korzystając z tego, bo w następnym rozdziale, 11, apostoł Paweł mówi tam wyraźnie, żeby pili czy jedli z niego wszyscy. Także Słowo Boże nas zachęca do tego, abyśmy właśnie to czynili, nie nie myśląc, że jesteśmy może niegodni, albo jesteśmy jakoś może być nieupoważnieni, że tylko ci, którzy tam mają jakieś specjalne poznanie, kochani, nie jest tak. Słowo Boże nam mówi i nie wymienia też ani, że ktoś po chrzcie był rok, dwa, pół roku, miesiąc. Słowo Boże na ten temat nie mówi. Jeżeli mamy pragnienie, aby to czynić, po prostu Słowo Boże nas zachęca do tego, aby to właśnie robić myślę, że nie mówiąc za daleko, nieraz zasmucamy naszego Zbawiciela z tego powodu, że bez powodu tego nie robimy. Znaczy nie mając powodu do tego, żeby tego, to nie, tego, tego nie robić, tego dalej nie robimy. Zasmucamy naszego Zbawiciela, nie korzystając z jego, nie jedząc, może powiedzieć, z jego śmierci i nie pijąc tego kielicha. Bo tym samym kiedy spożywamy z tego chleba to łączymy się może w tą śmierć Chrystusa co w ogóle jest dziwne dla całego świata i wszystkich ludzi niewierzących jak można jeść śmierć ale właśnie ciało osobno krew osobno to po prostu człowiek jest nieżywy i to na stole żeśmy mieli i z tego może powiedzieć żeśmy jedli i wierząci nie tylko fizycznie to jedzą, ale tym samym jeszcze i o tym śpiewają, mówią, radują się i dziękują Bogu za to właśnie. Tym samym yy, chciejmy wszyscy uczestniczyć w tym jedzeniu i piciu. <śmiech> 재미śnie czegoś za